Chcielibyśmy powitać Jacka. Proszę bardzo. Biedron jestem. Tak. Ostatnie nam się strasznie myliły imiona w podkacie walentynkowym. Witam. Jesteśmy, jesteśmy w Browarze. Jesteśmy w Browarze Guinnessowym. Będziemy, Nie możemy się doczekać, aż dojedziemy na samą górę, gdzie każdy z nas wypije po kilka pint pysznego, ciemnego piwa. Proszę bardzo, Areczku.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 Biedron jest zajęty. Wiedzieliśmy o tym od dawna, nie wszyscy wiedzieli o tym. Arek, ostatnie słowo z Twoją japońską przepaską na głowie? Czas start, zaczynamy. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Mm. Tylko dla orów! First, best and always I witamy Serdecznie witamy Cześć Cześć co, co dzisiaj będzie? Jest to 15 podcast z kolegą, który siedzi po stronie lewej Oj, 15 już, no ja się porobiło Fajna cyfra Tak, 15 15 to tyle, ile ma lat nasza tu Białogłowa, która siedzi z nami Na tyle wygląda Tak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 z czego ono się składa. Oczywiście oprócz standardowego chmielu jest to piwo pszeniczne, to znaczy jest tam, jest tam pszenica i to w trzech rodzajach jest tam prażona, prażona i dokładne, dokładne proporcje są e, trzymane w ścisłej tajemnicy. Dzisiaj właśnie mieliśmy możliwość zobaczyć jak wygląda taka prażona pszenica i smakuje jak kawa Anatol. <śmiech> tak, smakuje jak Pan Anatol, można by nawet powiedzieć. E, więc to wszystko jest mieszane jeszcze z drożdżami, z wodą, e, bardzo e, świeżą wodą.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 Kawałek piwa Guinness zatopione, taki, taka pamiątka. I u góry, na samej górze, dostaje się bezpłatnie, w sumie to już jest w ceny biletów wliczone, bezpłatnie panda Guinnessa, najświeższego, podpiętego kurkami bezpośrednio pod halę produkcyjną, gdzie po prostu jest jeden na świecie najświeższy Guinness. Irlandia, choć jest to kraj z niewielką ilością mieszkańców, mniej więcej około 4 milionów.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 jeszcze jest Mertis, też z ciemnych porterów, no i jeszcze jest, są cydry, boomers. No. E, tak, Guinness bardzo się przyczynił do problemu, e, jaki tutaj jest w Irlandii już od jakiegoś czasu, czyli do alkoholizmu. Tutaj naprawdę alkoholizm jest bardzo dużym problemem e, i to spożycie jest bardzo wysokie. Ale.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 Natomiast to jest tylko 200 kalorii na pintę, więc to jest więcej, to jest mniej niż prawda, podobna ilość soku pomarańczowego czy też mleka, więc pijmy Guinness, aby zdrowy, jak te reklamy tutaj drąbią. Guinness is good for you. Wprost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. Witamy e, ponownie po chwili przerwy. Proszę bardzo, Filip, który no się dzisiaj ostro przygotował do, do podcastu, ma sporo, sporo materiału, podobnie... Podobnie Biedron, ja tutaj dzisiaj pcham wózek, jestem dzisiaj operator techniczny, więc troszkę mniej mówię, ale, ale, ale na bieżąco kontroluję, co to się dzieje. Proszę bardzo, Filip. Ja się przygotowałem właśnie do dzisiejszego podcastu, mam 3283 strony wydruków, siedziałem w internecie cały tydzień i teraz może troszeczkę suchych danych statystycznych. Tytuł jest Rynek Guinnessa.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 turystycznym, to jest właśnie to jest właśnie Biedencki. No dobrze, no, masz rację Jacek. Um, coś chciałem powiedzieć. Ikona właśnie Irlandii to. Kiedyś, ja, a Jacek, ten, co ja mówię, yy, Arek wspominał, miał taką listę dziesięciu najbardziej yy,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 pomyślić Irlandia, od razu ci przyjdzie na, na, na myśl Guinness. Czy coś w Polsce coś takiego może być? Myślisz Polskę, albo zapytasz za granicą o Polskę i słyszysz biały niedźwiedzie biegający po powietrznym śniegu. No. Ale nie wiem, jak z tego zrobić przemysł turystyczny, bo wiadomo, że u nas śniegu dużo, a my niedźwiedzi mało. No tak, niedźwiedzie białe to po cztery roznoszą, tak? Suwalskie. Mi się wydaje, że taki symbol w Polsce to jest w sumie kościoły. Papież, który był, no a teraz w sumie kościoły. O, papieża można podciągnąć. No nie wiem, no... Dziwne moje pytanie, no ale tak wyszło. E, jak przyjechałem parę lat temu do Irlandii, to w sumie, kiedy Polaków nie było dużo no, na wyspie, Jak pracowałem w pubie, tego kelner, później barman, to byłem swego, swego, swego rodzaju taką, powiedzmy sobie, ciekawostką turystyczną. No i praktycznie co drugi klient, to pytawszy się mnie, skąd jestem, to na hasło Polska, no mówi dwa słowa. Papież, czyli z temu się Polska wtedy kojarzyła, a na drugim miejscu był Lech Wałęsa.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 Były czerwone, były zrobione akustyczne, basowe, ze 3, 3 strun, 4 strun, 8 strun, jakich kto chciał. W każdym razie tam była taka specjalna komisja, która puszczała odpowiednio. Trzeba było mieć specjalną gitarę, żeby w, no, można było wejść i grać. Dobrze. O, słuchajcie, mówiliśmy tutaj o rynkach Guinnessu, Guinnessa i ten, o eksporcie. E, pierwsze Pierwszy rynek Guinnessa, oczywiście to jest Irlandia największy, potem jest Wielka Brytania, a czy wiecie jaki jest trzeci? Rosja, Rosja. Ale tak, jeszcze raz, jeszcze raz który, który naród na świecie po Irlandii, po Wielkiej Brytanii spożywa najwięcej Guinnessa? A Guinnessa? Osławia.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 w i w ogóle krew. tyle pije? są, tyle są dzieci, tyle piją. A powiem wam taką ciekawostkę. Irlandczycy mają swoje pierwsze swoje pierwsze miejsce w spożyciu, nie piwa, a Irlandczycy przedają w, w kategorii największe spożycie herbaty na mieszkańca. Piją niesamowitą ja ilość herbaty. Ja im tą średnią zawyżę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 Ja to potwierdzam, ja pracowałem tutaj chwilę jako barman, tak więc nic udało się, nic ująć. Największym nietaktem w pubie jest pogonić barmana, który na lewe Guinnessa, żeby ci go szybko po prostu Ej, Piwo musi swoje odczekać, barman wie na pewno, kiedy piwo dolać, kiedy wam piwo podać. No, czasami się, się zdarzy, że zapomni, ale to są zupełnie e, sytuacje ekstremalne, tak więc nie słuchajcie, nigdy nie poganiajcie barmana, który wam na lewe nigdy. Jest to wielki nietakt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 bo jeszcze z Guinness Stout. Stout ta kulka nie występuje. Tak więc szukajcie kulki w czarnych puchach z napisem Guinness Draft. E, to się wydaje, może trochę mało marketingowe podejście, że piwo się nalewa tak długo i prawda. Kolejka, tutaj wszyscy piją Guinnessa, kolega wpadnie, prawda, tu barman nalewa 3 czwarte, odstawia i czeka i prawda. E, Guinness oczywiście też się niepokoił tym, zrobił badania specjalne. Zdaje się, że chyba w Anglii próbowali prowadzić mechanizm e, jakiś ultradźwiękowy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 Guinness ma 4, ponad 4% alkoholu i rząd irlandzki chcąc walczyć prawda, z alkoholizmem, z problemem, który tutaj jest, stara się nakłaniać browary, żeby produkowały piwo lżejsze, produkowały piwo słabsze, tak jak to się stało w Stanach, prawda? Tam, tam te wszystkie Budweizery to są cienkusze, to są takie sikacze, takie poniżej 2%, żeby prawda, Amerykanin mógł pójść na imprezkę, wypić dwa piwa i wrócić samochodem. Przecież tam samochodem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 i co? I będzie chciał cienkie piwo? Nie będzie chciał, bo Irlandczycy nie piją przecież cienkiego piwa, oni są przywiązani do tradycji i jedzą frytki, piją mocne ciemne piwo i, popijają i no, octem. Popijają octem i, i, i potem żygają pełno. Takie, takie jest życie tutaj weekendowe. Nachlacie, znaczy nie, nie, nie neguję, znaczy osobiście nie neguję tego, no to jest kawałek historii i kultury tutejszego kraju. No każdy robi to, co chce, wolność domku w swoim tonku. Arek? Dokładnie, słuchajcie, każdy pije.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 sporo takich było właśnie klientów, którzy po prostu mnie prosili o Guinnessa naraz, na danego bez odczekania, nie wiem, może im się nie chciało czekać, może po prostu ktoś tam gdzieś strzelał bramkę albo coś, w każdym razie yy, tak też, też tak, takie coś właśnie yy, występuje jakbyście chcieli kogoś prosić parmana o piwo szybkie, o piwo takie naraz, to proscie o, o Guinnessa straight up. Słuchajcie, poszkasz, to nie tylko dla których piwo jest lepsze od kobiety. No słuchamy, słuchamy. Dlaczego ja mam to mówić? To nieprawda. To mówimy, to co teraz będzie czytelne jest nieprawdą. Tak, to jest nieprawda. Piwo jest zawsze wilgosne. Piwo nie żąda równości. Piwo nie ma krewnych, ani teściowych. <głos> piwo nie wariuje raz w miesiącu. Tylko raz? Piwo nie ma prawnika. Piwo nie ma zimnych stóp. Piwo nie narzeka na wakacje, które wybrałeś. Piwo nie nosi stanika. No nie wszystkie piwo noszą staniki. Piwo nigdy ci nie dokucza, O nie wiem, no już na drugi dzień rano. Piwo nigdy nie płacze, To jest nie fair. Piwo, no, piwo nie jest wiedźmo. Piwo nigdy się nie spóźni. Piwo nigdy nie ma bólu głowy. Piwo zawsze wchodzi gładko.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 Cześć, tylko chłander, słuchacie podcastu, nie tylko na oru. Serdecznie witamy, znajdujemy się już na najwyższym poziomie w rowarach Guinnessa i poznaliśmy tutaj bardzo fajną francuskę I ja teraz przeprowadzę z nią wywiad. Bonjour, madame. Bonjour. Wule wukuszek moi, czyli spytałem się, czy ona lubi Guinnessa. No, no, no. Um, a coś może jeszcze um, lubi o Guinnessie, po francusku powiedziałem po prostu Tu méchant, franchement, euh, sinon je vais te frapper tout de A, że suis. <laughs> oui, oui. Okay. Dobrze, dziękujemy. Dobrze. Następnym gościem, który wystąpi w naszym podcaście jest uh, Margaret, ona pochodzi z, uh, z Walii i przeprowadzimy z nią teraz króciutki wywiad. Ja będę mówił po angielsku, ona też. How are you?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 Jaszek Biedronski. Yeah, I think so. I'm not so sure if you're... who you're talking about, but, well, I think, yeah. I'm talking about my, my almost best friend, Jaszek from Microsoft.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 Gdzie sobie można kupić koszulki, majtki, skarpetki, pinki, no co, wszystko, wszystko, dosłownie, co się tylko są też, marzy. Są też prezerwatywy, w ci o, e, puszek Guinnessa. Dokładnie, jest po prostu takie typowo komercyjne centrum tutaj, że sobie ludzie tutaj kupują pamiątki e, z pobytu w centrum Guinnessa. E, a my tutaj się żegnamy, wiadomo, że gdzieś chodzić ze swoją żoną po sklepie, kupują niesamowitej ilości rzeczy, a my już to wszystko mamy. Filip tylko skroił szklankę z góry <grymne> poginę się, ja już tak dwie, dwie mówię, że dwiema ja mam taki szklanek miliony, bo to Biedna już jest nie, nie pierwszy raz tak, więc dziękujemy za dwudziestkę dziękujemy za waszą cierpliwość tak, dwudziestka się kończy dziękujemy, mam nadzieję, że państwu się podobało bardziej niż ostatnie, ostatni przedostatni, osiemnasty odcinek i cóż, zapraszamy na dwudziesty pierwszy myślę, że będzie znowu inaczej, znowu śmiesznie a przede wszystkim ciekawie. Marek, ostatnie słowo. Ładnie. Tutaj Was też uh, polega na pola. Pola uh, na koniec Wam powie. Czego słuchaliście? Słuchaliście? No, Można tylko na odbiu. Hidip. I Alek. I Brydona. I Alek i Brydona. Filip Mój. Filip I Alek. 재미liwi będę na